List pierwszy świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Rozdział pierwszy. Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa, z rozkazu Boga Zbawiciela naszego i Pana Jezusa Chrystusa, nadziei naszej, do Tymoteusza prawdziwego syna w wierze. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca Naszego i Chrystusa Jezusa Pana Naszego. Gdy wybierałem się do Macedonii, Prosiłem Cię pozostać w Efezie i żebyś pewnym ludziom nakazał zaprzestać głoszenie właściwa, a także zajmowania się baniami i niekończącymi się rodowodami, które więcej sporów przynoszą niż zbudowania Bożego, które jest w wierze. Chcę znać miłość z czystego serca, z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej, od czego niektórzy zboczywszy zwrócili się ku szczekaninie. Chcąc być nauczycielami zakonu, rozumieją ani tego, co mówią, ani co stanowczo twierdzą. A wiemy, że dobry jest zakon, jeśli kto należycie go używa. Wiedząc o tym, że zakon postanowiony jest nie dla sprawiedliwego, ale dla niesprawiedliwych i nieposłusznych, bezbożnych i grzesznych, bezetnych i nieczystych, ojcobójców i matkobójców, zabójców, rozpustników, mężołożników, dla handlarzy ludźmi, kłamców, krzywoprzysięzców i dla wszystkiego, co jest przeciwne zdrowej nauce. Zgodnie z Ewangelią chwały błogosławionego Boga, która została mi powierzona. I dziękuję temu, który mnie wzmocnił Chrystusowi Jezusowi Panu Naszemu za to, że mnie uznał za wiernego przeznaczywszy do posługi. Mnie, który przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i krzywdzicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo to w nieświadomości czyniłem, w niewierze. Ale obfitą się okazała Pana naszego z wiarą i miłością, które są w Chrystusie Jezusie. Wierna to jest mowa i wszelkiego pijania godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym okazał Jezus Chrystus wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy weń uwierzyć mają kływotowi wiecznemu, a królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu mądremu Bogu, cześć i chwała na wieki wieków. Amen. To polecenie daję Ci, Synu mój Tymoteuszu, abyś według proroctw, które mówiły obie, staczał zgodnie z nimi dobry bój. Mając wiarę i dobre sumienie,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 Przez obłudę kłamstwo mówiących, napiętnowanych w sumieniu swoim, zabraniających wstępować w małżeństwo, nakazujących wstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierni i ci, którzy poznali prawdę, bo wszelkie stworzenie Boże dobre jest, a nic nie jest do odrzucenia, jeśli się przyjmuje z dziękczynieniem, albowiem poświęcone bywa przez Słowo Boże i modlitwę. To, przekładając braciom, będziesz dobrym sługą Jezusa Chrystusa, wychowanym w słowach wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. Światowe zaś i babskie baśnie odrzucaj, a ćwicz się w pobożności, albowiem cielesne ćwiczenie mało jest pożyteczne, lecz pobożność do wszystkiego jest pożyteczną, mając obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Wierna to jest mowa i wszelkiego przyjęcia godna. Albowiem też dlatego pracujemy i walczymy, iż nadzieję położyliśmy w Bogu żywym, który jest zbawicielem wszystkich ludzi, a nade wszystko wiernych. To nakazuj i tego nauczaj. Niechaj nikt młodości Twojej nie lekceważy, ale bądź wzorem dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w duchu, w wierze, w czystości. Póki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. Nie zaniedbuj daru łaski, który jest w tobie, który został ci dany przez proroctwo z włożeniem rąk przez starszych. Oto się troszcz, w tym trwaj, aby postęp twój widoczny był dla wszystkich. Pilnuj siebie samego i nauki. Trwaj w tym, bo to czyniąc i zbawisz siebie samego i tych, którzy cię słuchają. Pierwszy Tymoteusza, rozdział piąty. Starszego nie strofuj,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 Pierwszy Tymoteusza, rozdział szósty. Słudzy, którzy to jarzmo noszą, niech uważają Panów swoich jako godnych wszelkiej czci, aby imieniu Bożemu i nauce nie bluźniono. A którzy mają wierzących Panów, niechaj ich nie lekceważą, dlatego że są braćmi, ale niech im lepiej służą, dlatego że są wiernymi i umiłowanymi, tego nauczaj i do tego zachęcaj. Jeśli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zdrowych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z pobożnością, ten jest nadęty, nic nie umie, lecz choruje na spory i kłótnie o wyrazy, z których pochodzą zazdrość, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory ludzi o wypaczonym umyśle i pozbawionych prawdy, którzy mniemają, że pobożność jest źródłem zysku, odstąp takich a jest wielkim zyskiem pobożność, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego nie przynieśliśmy na świat, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Ale mając żywność i odzież, bądźmy z tego zadowoleni. A którzy chcą być bogatymi, wpadają w pokuszenie, w sidła i w wiele nierozsądnych i szkodliwych porządliwości, które pogrążają ludzi w zatracenie i w zagładę. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy, której oddani niektórzy zboczyli od wiary i przeszyli się wieloma cierpieniami. Ale Ty, człowiecze Boży, chroń się tego, a podążaj do sprawiedliwości, pobożności, wiary, miłości, cierpliwości, łagodności. Staczaj dobry bój wiary, chwyć się żywota wiecznego, do którego też jesteś powołany i wyznałeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Polecam Ci przed obliczem Boga wszystko ożywiającego i przed obliczem Chrystusa Jezusa, który zaświadczył przed Poncjuszem Piłatem dobre wyznanie, abyś zachował przykazanie bez skazy, bez nagany, aż do zjawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa, które czasu swego okaże błogosławiony i jedyny władca, król królów i pan panów, jedyny mający nieśmiertelność, który mieszka w światłości nieprzystępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może, któremu cześć i moc wieczna. Amen. Bogaczy na tym świecie, napominaj, aby nie myśleli wysoko o sobie i nie pokładali nadziei w bogactwie niepewnym, ale w Bogu żywym, który nam wszystkiego udziela obficie do używania. Aby innym dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojnymi i chętnie udzielali skarbiąc sobie dobrą podstawę przyszłości dla dostąpienia żywota wiecznego. O Tymoteuszu, strzeż tego, co Ci powierzono, unikając światowej próżnomówności i sporów fałszywie pojętej rzekomej nauki, której będąc oddani niektórzy zboczyli od wiary, łaska niech będzie z Tobą. Amen. List drugi świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza, rozdział pierwszy. Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa, z woli Boga, według obietnicy żywota, który jest w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, umiłowanego Syna. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa Pana Naszego. Dziękuję Bogu, któremu służę od przodków z czystym sumieniem, gdy Ciebie bez przystanków wspominam w modlitwach swoich w nocy i we dnie. Pragnę Cię widzieć, Wspominając o łzach Twoich, abym był radością napełniony, przywodząc sobie na pamięć Twoją nieobłudną wiarę, która pierwej mieszkała w babce Twojej Loidzie i w matce Twojej Eunice, a pewien jestem, że i w Tobie mieszka. Dla tej przyczyny przypominam Ci, abyś wzniecał dar Boży, który w Tobie jest przez włożenie rąk moich, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i powściągliwości. Przetoż nie wstydź się świadectwa Pana naszego, ani też mnie, więźnia Jego, ale cierp wspólnie dla Ewangelii według mocy Boga, który nas zbawił i powołał powołaniem świętym, nie według uczynków naszych, ale według postanowienia swego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed wiekami. A teraz objawionej przez okazanie się Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa który i śmierć zgładził, a żywot i nieśmiertelność przez Ewangelię wywiódł na światłość, dla której ja jestem postanowiony kaznodzieją i apostołem i nauczycielem pogan. Z tego też powodu znoszę cierpienia, ale się nie wstydzę, gdyż wiem, komu zaufałem i pewny jestem, że On jest mocen zachować to, co mi powierzył aż do Onego dnia. Zatrzymaj wzór zdrowych słów, które ode mnie słyszałeś w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Strzeż powierzonego dobra przez Ducha Świętego, który w nas mieszka. Wiesz to, że mię odstąpili wszyscy, którzy są w Azji, w liczbie których jest Fygelus i Hermogenes? Niech Pan ześle miłosierdzie domowi Onezyfora, że mię często pokrzepiał i nie wstydził się więzów moich. Ale będąc w Rzymie,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 Albowiem będą ludzie samolubni, chciwi, zarozumiali, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, wyzuci z miłości, wiarołomni, potwarcy, niepowściągliwi, okrutni, dobra niemiłujący, zdrajcy, zuchwali, nadęci, miłujący raczej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, ale się mocy jej zaparli i tych się chroń. Albowiem do nich należą ci, którzy wciskają się do domów, uprowadzają kobiety obciążone grzechami, kierowane różnymi porządliwościami, które się zawsze uczą, a nigdy do poznania prawdy przyjść nie mogą. A jak Jannes i Ambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak i ci sprzeciwiają się prawdzie ludzie rozumu skażonego, Wiary godnej potępienia. Ale daleko nie zajdą, albowiem głupota ich jawna będzie wobec wszystkich, jak to i z tamtymi się stało. Ale ty poszedłeś za moją nauką, za sposobem życia, za przedsięwzięciem, wiarą, nieskwapliwością, miłością, cierpliwością, prześladowaniami, cierpieniami, które mię spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze, które to prześladowania zniosłem. I ze wszystkich wyrwał mię Pan. Ale i wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowani będą. Lecz ludzie źli i zwodziciele wzrastać będą w złym, wprowadzając w błąd i błądząc sami. Ale Ty trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co Ci powierzono, wiedząc od kogo się tego nauczyłeś. I że od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które Cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. Wszelkie pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do karcenia, do poprawy, do ćwiczenia w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiej sprawie dobrej wyćwiczony. Drugi Tymoteusza, rozdział czwarty.